Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 22 czerwca 2024 roku. Słuchacie właśnie 504 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami czynny zawodowo magister literatury niemieckojęzycznej Szymon Szymas-Cieśliński i dziś opowiem Wam o nieczynnym zawodowo pogrążonym w żałobie profesorze literatury angielskiej i o muzie. Ale nie o muzyce, tylko o filmie z 2017 roku o muzach. Ale po kolei. Jak pisał Adorno w 1949 roku Nach Auschwitz ein Schreiben ist barbarisch. Czyli po polsku napisanie wiersza po Auschwitz jest barbarzyństwem. I rzeczywiście tworzenie poezji po II wojnie światowej, zwłaszcza na obszarze niemieckojęzycznym stało się problematyczne. Tak stało się pozornie niemożliwe. No bo jak można i o czym można czy trzeba by pisać. Sceptycyzm wobec kultury i wobec krytyki kulturowej też po czasie narodowego socjalizmu były wręcz konieczne. Tak? To po prostu no nie dało się inaczej. I to proste zdanie Adorno spotkało się z szerokim, ale mocno zróżnicowanym odbiorem. Sam Adorno powracał do tej tezy jeszcze kilkukrotnie w swoim życiu, a jej liczni kulturoznawcy, literaturoznawcy próbowali albo jej bronić, albo też z nią polemizować, Interpretowano ją też szerzej, nie tylko w kontekście liryki, ale wręcz całej literatury czy sztuki. Debata była potrzebna, wiemy jednak, że świat szybko zapomina o problemach. Wiemy, że kultura po II wojnie światowej nie zniknęła, mało tego. Teraz żyjemy w czasach tatuażysty z Auschwitz. Jak to ostatnio nasza kobieta eksploatacji na Konglo określiły w czasach holopolo i holokiczu. Ja teraz wywracam oczami, gdy mówię to na głos. W ogóle, gdy widzę te terminy, ja ich nie znałem wcześniej. Dopiero teraz przez podcast Bogusi i Marty się z nimi zatknąłem. Znaczy trochę się uśmiecham pod nosem, ale to jest taki uśmiech jak w trakcie oglądania jako Bardziej nerwowy, jednak bardziej przewracam oczami. Na pewno Adorno przewraca się teraz w grobie, ale życie toczy się dalej. I jakby nie patrzeć, poezja jest w odwrocie. Poezja, liryka są trochę w kryzysie i mówię to też z perspektywy właśnie humanisty, osoby pracującej na uczelni i osoby będącej literaturoznawcą z wykształcenia, bo widzę, że na konferencjach naukowych, w monografiach, w tomach, które są teraz wydawane, poezja jest obecna, ale jest jej, jest jej stosunkowo niewiele. Mniej na pewno niż prozy, mniej niż dramatu. Są większe eventy na temat prozy, większe eventy związane z dramatem, a ta jest troszkę w tle, a wspominałam o tym wszystkim dlatego, że film, o którym dzisiaj wam opowiem, traktuje właśnie o poezji. Stosunkowo świeży film, bo sprzed siedmiu lat jest horrorem o roli i mocy poezji i o muzach. Brzmi ciekawie? Mam nadzieję, że tak. Na pewno niestandardowo i na pewno jako pomysł jest to coś ryzykownego. I taka jest cała ta produkcja, taka jest muza z 2017 roku. Jest to przedostatni film Jauma Balagaro, reżysera, o którym opowiadałem wam dwa tygodnie temu w 502 nawiedzonym podcaście. I jednocześnie jest to adaptacja powieści 13. Dama autorstwa Jose Carlosa Somozy. Somoza napisał powieść, a Balagaro i Fernando Navarro napisali w oparciu o nią scenariusz. Somozę w Polsce wydaje nomen omen wydawnictwo Muza. Ta powieść jest dostępna na polskim rynku. Ale teraz skupmy się na filmie. Scena otwarcia zabiera nas na Trinity College w Dublinie. Samuel Solomon prowadzi właśnie wykład z literatury, omawia akurat piekło Dantego. Obok tablicy wisi m.in. portret Edgara Alana Poego. Fani grozy są zachwyceni. Po zajęciach profesor spotyka się ze studentką. Na oko dzieli ich tak za 20 lat. Po stosunku dziewczyna dopytuje, czy po 13 miesiącach związku ujawnią go, ujawnią ten związek i czy profesor obieca jej, że zawsze będzie ją kochał. Na pierwsze się nie zgadza, chce to utrzymać w tajemnicy, ale obietnicę składa. Dziewczyna znika, żeby wziąć prysznic czy kąpiel w łazience. Kwadrans później, Solomon znajduje ją z podciętymi żyłami w wannie. Na ratunek jest już za późno. To jest otwarcie, po którym wjeżdża intro. A w ramach intro dostajemy jakiś dziwny model ludzkiego ciała, który na wysokości ramienia przechodzi w jakieś włókna. Potem inny model, tym razem jakby wyrastały z niego jakieś rośliny, może grzyby czy porosty. Widzimy strony z dziwnej księgi, jakieś kości, kawałki drewna, krople lub smuszki krwi, wieczne pióro, wszystko wygenerowane w 3D. No mnie na myśl przyszła od razu lektura Witches Snydera i tego typu właśnie teksty kultury, ale jako widz czułem pewną dezorientację i to uczucie myślę może towarzyszyć widzom do samego końca seansu. W tym miejscu może już podkreśnię, że Muza to nie jest kolejny film o radzeniu sobie z żałobą. Scena otwarcia i moda na tzw. post-horror mogłyby to sugerować, ale tak nie jest. To jest zupełnie inny tekst kultury. Żałoba jest tutaj drugorzędna, a i to samobójstwo, o którym wspomniałem, nie jest absolutnie tym, za co początkowo je bierzemy, bo ten film rzeczywiście potrafi zaskoczyć. Muza przedstawia nam losy dwóch zdesperowanych jednostek. Jedną z nich jest wspomniany profesor literatury angielskiej Samuel Solomon, którego rok po wspomnianej tragedii prześladuje sen o rytualnym morderstwie pewnej kobiety. Drugą zaś jest Rachel. Rachel, tancerka w nocnym klubie, która próbuje uwolnić się spod władzy swojego Alfonsa. I w pewnym momencie wspomniany sen Wspomniany rytualny mord staje się rzeczywistością. Ścieżki tych dwóch postaci, czyli Rachel i Solomona, przecinają się, a na ich drodze stają tytułowe muzy. Muzy, pierwotnie boginie sztuki i nauki, a tutaj stricte boginie poezji i po prostu pradawne istoty, których motywacje i cele wymykają się ludzkiemu poznaniu. Istoty w typie ni to wiedźm, ni to demonów, Istoty na pewno niezwykle potężne, dziwne i niebezpieczne. Punkt wyjścia jest ciekawy. Dla mnie osobiście jest bardzo ciekawy, ale i mocno zagmatwany, bo mamy hoge okultystyczny mieszający się z tą symboliczną opowiastką o, nie wiem jak to w ogóle ująć, o, sym o alternatywnej historii sztuki, może. Mamy tutaj dziwne samobójstwo, walkę o życie i wolność pracownicy seksualnej, rytualne morderstwo, tajne stowarzyszenie, wspomniane muzy, wiedźmy, historię poezji czym historię czarnej magii, a cała ta opowieść pełna jest zwrotów akcji i praktycznie do samego finału nie jesteśmy tak całkowicie pewni, kto jest tutaj kim w tej opowieści, czego chcą nasze pradawne istoty oraz czy i ewentualnie jak można je powstrzymać, czy w ogóle warto, czy powinniśmy to robić? Film jest całkiem atrakcyjny wizualnie i dobrze zagrany. W rolę profesora Solomona wciela się Elliot Cohen, jego koleżankę z uczelni Franka Potente, tak, Zobaczymy tutaj Frankę Potentę, czyli lolę. Zaś w Rachel wcieli się Anna Ularu. I ta trójka aktorów z całkiem bogatym dorobkiem, każdy z nich zagrał w wielu filmach, poprowadzi nas sprawnie przez meandry fabuły. A towarzyszyć im będzie między innymi Christopher Lloyd w roli pewnego badacza literatury, więc mamy też tak przez moment chciałem powiedzieć Camillo, ale w sumie ta jego rola jest jakoś tam istotna. Nie jest go tutaj wiele w tym filmie, ale Lloyd jest bardzo ważnym bohaterem. I widzimy magiczny i troszkę straszny świat, który prezentuje się dobrze dzięki zdjęciom Pabla Rosso. Rosso doskonale operuje światłocieniem i oferuje nam wiele klimatycznych scen. Mamy sporo takich naprawdę mrocznych, ciemnych ujęć, które pozostają czytelne, co w horrorze należałoby docenić, a wybrzmiewają jeszcze lepiej dzięki muzyce Stevena Renixa, Tutaj uczciwie powiem, że żaden utwór raczej nie zapisze się na stałe, na stałe w historii soundtracków, ale całość doskonale współgra z opowiadaną historią i to mi całkowicie wystarcza. Ten film jest spójny właśnie audiowizualnie. Niestety sprawna realizacja, dobra technikalia i aktorstwo nie zmieniają jednego faktu, a mianowicie tego, iż historia jest problematyczna. Intryguje, przywołuje na myśl trzy matki Daria Argento, co jest dla mnie bardzo dobrą rekomendacją. I w ciekawy sposób ogrywa powiedzmy spiskową teorię dziejów, w której wielcy poeci to tak naprawdę nie wiem, zabawki, marionetki w rękach jakichś mitologicznych mus, potworów, demonów, wiedźm. I naprawdę twist tutaj goni twist, przez co dla mnie sens był emocjonujący do samego końca, ale też zdaję sobie sprawę, że mnie to osobiście ciekawi. Tak? Sam też pracuję na uczelni, sam się gdzieś tam interesuję tą kulturą troszkę szerzej, więc dla mnie ta spiskowa teoria literatury, powiedzmy, jest ciekawa sama w sobie jako koncept. Myślę, że dla kogoś, kogo to nie kręci, no nie będzie to aż tak interesujące i w związku z tym zagmatwaniem całej fabuły sporo osób od filmu może się odbić. Zwłaszcza, że przez to nagromadzenie wątków sam finał nawet dla mnie nie jest do końca satysfakcjonujący. Wątek osobisty Salomona zostaje domknięty. W przypadku Rachel to już jest kwestia interpretacji pewnie, ale przepełniona symboliką ta wielka narracja w tle, ta mitologia tego świata, ona zdaje się być niedokończona. I jak doceniam z jednej strony, że tytułowe muzy są istotami tajemniczymi, obcymi, przez to przerażającymi, nie? no bo w horrorze o to chodzi. Jeżeli potwór nie jest tak odsłonięty w 100%, jeżeli do końca go nie rozumiemy, no to zazwyczaj działa lepiej. I doceniam to, ale z drugiej strony ich historia mi się do końca nie spina. Ja bym chciał zobaczyć więcej. Mus, więcej ich interesujących mocy, dowiedzieć się jak funkcjonowały przez wieki, lepiej zrozumieć ich bieżący plan, po prostu chciałbym więcej wiedzieć, ale jednocześnie wiem, że to mogłoby być trudne, aby upchać to wszystko w jednym filmie i odnoszę wrażenie, że wina może leżeć nie tyle w scenariuszu, co w materiale źródłowym, który być może sprawdza się doskonale jako powieść. Nie wiem, nie czytałem, ale no zakładam, że Balagero i Navarro byli zafascynowani powieścią, dlatego postanowili ją zaadaptować i zrobić z niej film. Ale właśnie może niekoniecznie nadaje się ten materiał źródłowy na ekranizację. Zwłaszcza, iż doczytałem, że w powieści samych mus Czyli tych naszych mitologicznych bohaterek jest dwa razy więcej niż w filmie, więc Balagero już na starcie musiał poczynić ostre cięcia, a muzy nie są absolutnie bohaterem zbiorowym. O tym nie powiedziałem, no bo nie chcę też spoilerować za wiele, nie chcę zdradzić szczegółów fabuły, niespodzianek Twistów, ale tutaj każda muza ma jakieś własne cechy szczególne, własną motywację, własne nie wiem, podwaliny egzystencji, cel. Niektóre współpracują, inne nie, no nieważne, to już są te szczegóły, których zdradzać nie będę, ale to jest skomplikowane. I chociaż mamy tutaj w całym tym filmie sporo grozy, to całości nie ogląda się jako horror. I na to też zwraca uwagę sporo widzów, którzy są niezadowoleni po seansie, mówią, że to nie jest horror. No właśnie to jest problem, bo z definicji to jest horror. On spełnia kryteria definicyjne, ale rzeczywiście... Gdy się go ogląda, to jest to bardziej kot Leonarda da Vinci niż martwe zło, bo wraz z bohaterami my w gruncie rzeczy rozwiązujemy zagadkę tajemniczego stowarzyszenia, rozkminiamy plan mitycznych istot i to, jaką rolę odgrywają w tym planie Rachel i Solomon. Tak? Dlaczego w ogóle nie wiem, Solomon miał ten swój sen i w ogóle wpadł na ten trop rytualnego morderstwa i tak dalej. Dlatego też w praktyce, tak jak muza jest horrorem, tak ogląda się bardziej jak thriller nadprzyrodzony z elementami horroru. Nie, to są jednak ciutkie inne emocje. I dlatego ciężko jest to wszystko ocenić. Ja szanuję Balagaro za odwagę. Nakręcił film o muzach, o historii poezji. To nie jest prosty temat. To nie jest temat dla szerokiej publiczności. Trzeba mieć jaja, żeby w ogóle... Spróbować. Doceniam podjęcie ryzyka, ale no uczciwie muszę stwierdzić, że. Całość jest troszkę przekombinowana, tak na koniec niby spaja się wszystko w jedną historię, ale jednak zbyt wiele tego, zbyt wiele grzybów w tym barszczu. Przedwieczne muzy, boginie, wiedźmy, potężne wersy, poezja zmieniająca rzeczywistość, lecząca, zabijająca, sekta literaturoznawców, tajemnicze zgony, muza dziecko, muza ukryta, muza przybierająca cudze twarze, muza z amnezją, muza prorokini, zasady, rytuały i mago, moce kreacji i destrukcji, tatuaże, blizny. O matko i córko. W ogóle powinienem sobie jakiś cytat z poezji ulubiony tutaj przygotować, ale nagrywam to tak trochę na wariata przed wyjazdem na urlop, więc już nie będę przerywał nagrania i szukał. Ale tak, no wiele się tutaj dzieje i dlatego szkoda mi tego filmu, bo to mógł być, myślę, kolejny The Empty Man, czyli pusty człowiek. To mógł być niszowy, ale naprawdę genialny horror, a zamiast tego wyszedł umiarkowanie udany romans Dana Brauna z horrorem, Tak Jest to film oryginalny, ciekawy, ale to jest trochę taki potworek, nie? taki mutant, którego trudno polecić z czystym sercem. Jeżeli poczuliście się zaintrygowani, tak? jeżeli kręci was historia sztuki, jeżeli w ogóle interesuje was liryka, no to w stu procentach powinniście to obejrzeć. Nie? Ale jeżeli czujecie się zaintrygowani, no to Warto dać temu filmowi szansę. On kosztuje aktualnie 6 zł w VOD Kanal Plus. Ja to podkreślę. 6 zł. To jest, nie wiem, teraz tyle bułka kosztuje słodka chyba w sklepie spożywczym. Więc nawet jeżeli ostatecznie będziecie kręcić nosem, to jakoś przeżyjecie ten wydatek. Więc jeżeli czujecie się zaintrygowani, no to polecam umiarkowanie jako po prostu coś ciekawego. Jeżeli nie, to dajcie sobie spokój, bo bo się odbijecie. I kończąc, dodam, że po tych dwóch nadrobionych filmach, po Wenus i Muzie, ja naprawdę doceniam Balagaro. Znaczy lubiłem go już wcześniej, ale teraz, no, szapoba, czapka z głowy, bo facet jest ambitny i robi rzeczy naprawdę niestandardowe. Doceniam też, że w Wenus, w tym późniejszym filmie, on wrócił do wątku tancerki uciekającej przed swoim Alfonsem czyli de facto wyjął jeden wątek z muzy i zrobił z niego, właśnie wokół niego, nowy film i to film osadzony w innej mitologii i symbolice. Rozumiecie, robił ekranizację książki, bardzo skomplikowany i taki średnio nadającej się do ekranizacji. Spodobał mu się pewnie research nad jednym wątkiem i postanowił zrobić nowy film wokół tego wątku. I tak nasza krwawa historia poezji według Dana Brauna zamieniła się w gangsterski horror kosmiczny. Koleś jest niesamowity i zamierzam oglądać wszystkiego filmu od teraz. Tak bardziej na bieżąco, jeżeli tylko na nie trafię. Jaume Balagaro ma znak jakości nekropolitan i szacun na dzielni. Nawet jeżeli to nie są dzieła idealne, nawet jeżeli to nie jest kino takie właśnie no, dopieszczone w 100%, które trafi do każdego, to jestem zachwycony samymi tymi konceptami i tą myślą zakończę. I tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.